mi komu te Naruto To już jutro Runda finałowa Szybko na arenę walki! Ha! Co słychać? Dawno cię tu nie widziałem. <śmiech> Bo leżałem w szpitalu. W szpitalu? Nie martw się, nic mi nie jest. Właściwie to nigdy nie czułem się lepiej. Cóż, cieszę się. A ja? Proszę bardzo. A... A... <śmiech> A... Szefie. Smacznego. Jutro jest finał egzaminu, tak? A... A... <śmiech> no dobra, dziękuję Wam. <głos> Ciesz się, że masz córkę. Przynajmniej twój budżet tak nie cierpi. Większość moich pieniędzy jest przejadana. Przestań w końcu narzekać. Nie tylko ty masz problemy. Hmm? Posłuchaj, rozumiem cię. Z córkami są same kłopoty. Tak, stary. Momentami zupełnie nie wiem, jak sobie z nią radzić. Wiem, o czym mówisz. Ojcowie mają przechlapane. Hm. <głos> I kto tu teraz narzeka? Hej, kelner! Chciałbym coś jeszcze zamówić. Wszystko z tych dwóch stron. Dzień dobry. Hmm. Aha! Przyszły posiłki. Chodź, zamów sobie coś. Ech. Hej, tato. Ech. Długo jeszcze? Chodźmy do domu. Co? Słuchaj, przestań marudzić. Powinieneś się cieszyć, że mamy festiwal Co? Jaki znowu festiwal? Ech, ale ale beznadzieja Ty głąbie, od bardzo... Dawna, turniej finałowy jest niczym wspaniały festiwal Tak się składa, że biorę udział w tym turnieju O rany, nie mam czasu robić za twoją niańkę Będziesz walczył? Mówisz poważnie? Nieważne, zapomnij o tym. To już jutro. Tak. Niesamowite, nie masz nawet zadrapania Jest dobrze, prawda, Nei? To dopiero rozgrzewka Chodźmy już, dobrze? A ja myślałem, że choć trochę się wyśpię. I po co te nerwy? I już na starcie, w pierwszej walce, muszę walczyć z tym gościem. Punkty czakry są niewidoczne nawet dla mojego oka, Sharinga. Mam w swojej drużynie najsilniejszego genina, który pochodzi z wioski ukrytej w liściach. To właśnie... Ney Hyuga. W końcu się zaczęło. Pierwszą walkę stoczy Ney Hyuga, tak? Zgadza się. To najlepszy debiutant z ubiegłego roku. Nie możemy przegapić jego walki. Nei Hyuga... Skoro ja potrafię przywołać robuchę, nie ma ze mną szans. <grymne> <grymne> Wszyscy zawodnicy wyglądają groźnie, huh? Hinata. Przecież walczysz w turnieju. Hmm. Ja tylko... Nieważne. Przyszedłem zobaczyć to miejsce. Właśnie tutaj stałem się geninem, więc... Aha, ale po co tu przyszedłeś? Eee, nieważne. To i tak nie ma najmniejszego znaczenia. Eee, nie chciałam być wścibska. Powiedz Hinata... A? Nei to twój kuzyn, prawda? Ech, tak. Czy jest... bardzo silny? Uh -huh. Uh -huh. A, super. Ale to nic! Masz szansę z nim wygrać, Naruto. <laughs> tak! W końcu ja też jestem mocny! <laughs> Dasz sobie radę, Naruto. Ha? Pamiętasz? Ten dzień? Gdy mi kibicowałeś, poczułam wtedy, że naprawdę mogę stać się o wiele silniejsza. Dalej, Hinata, dasz radę! Gdy eliminacje się skończyły, zaczęłam w końcu siebie akceptować. Nigdy nie. Nie cofłam. O, słowa. Dla nikogo może się wydawać, że nic się we mnie nie zmieniło, ale to nieprawda. Czuję, że jestem lepszą osobą. I tak sobie pomyślałam, że to wszystko dzięki tobie, Naruto. E, Hinata, naprawdę wierzysz, że to prawda? Aha. Może i wyglądam na silnego, ale nic mi się w życiu nie udaje. Udaję twardziera, bo czuję się bezsilny. Ale przede wszystkim uważam, że jestem nieudacznikiem. Nie, to nieprawda. Ha? Nawet gdy ci coś nie wychodziło, to zawsze... Y jakby to powiedzieć? Byłeś wielki w moich oczach. Gdy na ciebie patrzę, robię to zawsze z ogromnym podziwem. Nie twierdzę, że jesteś doskonały, bo nikt nie jest, ale gdy popełniasz błędy, masz siłę, by się podnieść i próbować dalej. Twoja odwaga, by zawsze iść do przodu, jest Twoją siłą. Po prostu uważam, że jesteś niezwykle silną osobą, Naruto. Dzięki, potrzebowałem tego. O. Mimo tego, że przyzwyczaiłem się już do porażek, to tym razem byłem wyjątkowo zestresowany. To do mnie zupełnie niepodobne. Ale teraz czuję się już zdecydowanie lepiej. Bardzo się cieszę. Dobra, spadam na turniej. Jeszcze raz dzięki! Hinata... O? Zawsze myślałem, że... Ee, co, co? Jesteś ponura, dziwna, nieśmiała i wiecznie czymś przerażona. Uh. Ale wiesz co? W sumie to lubię. Uh. Ludzi takich jak ty. Przypomnij wpaść na turniej, żeby zobaczyć jak Nei dostaje ode mnie baty. O nie, muszę lecieć i to szybko! O rany, spóźnij się! Na razie, Hinata! Hej, Hinata! Przepraszam za spóźnienie, ale walka z Shino i tak odbędzie się nieco później. A? Hej, co ci jest? Co? Co jest? U, zaczyna się! Zejść mi z drogi! Uwaga, śpieszę się! O, rany! Jeszcze kawał drogi! Nie ma szans, żebym zdążył! Ej, Naruto! Naruto! Konohamaru? Przyjaciel w potrzebie! Obada! Konohamaru, o czym ty mówisz? Co ty kombinujesz? Nie mamy czasu. Choć w zasadzie to mamy dużo czasu. Znalazłem skrót prowadzący prosto na arenę. Serio? Fantastycznie! Dzięki, Konohamaru! Podobno ci, którzy znają sekretne ścieżki, kontrolują czas. Cokolwiek to znaczy. I tak jesteś wspaniały, Konohamaru. Jeśli dobrze pamiętam, to musi gdzieś tu być dziura w płocie. O, jest! co? Co się stało? Nasz skrót chyba nieco się wydłuży. Aaaa! Po prostu świetnie! Za chwilę się nie zaczyna! Oj. skuj! Znam A... drogę! Nie! Nie mogę ryzykować! I tak jestem spóźniony! <śmiech> to pewniak! Powiem ci w tajemnicy, że istnieje droga, którą szybciutko dojdziesz do areny. No przysięgam! Co? Świetnie! Masz plusa Konohamaru! Kanalizacja to będzie nasz skrót? Tak, prowadzi prosto do areny. Mówiłem ci, że to będzie pewniak. Mówisz pewniak? Dobra. Ruszajmy! Tak jest! Ja parzę, parzy, parzę, parzę, parzę! parzę, parzę. Yy, tylko spokojnie, Naruto. To nie moja wina. To zwykły przypadek. Coś ty najlepszego narobił, Konohamaru! I dlaczego wyskoczyliśmy z drzewa? Jesteśmy jeszcze dalej od areny niż byliśmy! Coś tu nie gra. Przysięgam, że ten tunel wychodził wcześniej na arenę finałową. Musi być gdzieś inna droga. No spójrzmy. Yy, o... Mam pomysł. O. Nasz przyjaciel dowiezie cię do areny szybciej niż możesz sobie wyobrazić. Ech. Mówisz serio, byk? To nie jest zwykły byk. Wiejskie byki olbrzymie to wyjątkowe i bardzo silne zwierzęta. Są jak superbyki. Nawet konie wyścigowe nie mają z nimi najmniejszych szans. Wiejskie byki olbrzymie to sprinterzy wśród zwierząt. Nie mają sobie równych na krótkich dystansach. Naruto, jeśli zaufasz temu bykowi, w mgnieniu oka dotrzesz do areny kinałowej. Liczę na ciebie, byczku. Dobra, ruszamy. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! No, proszę. Widzę, że jeszcze nie wszyscy się zjawili. Co się dzieje? Gdzie jest reszta? Finał za chwilę się zacznie. Właśnie, coś tu nie gra. Gdzie się podzieli Sasuke i Naruto? Ja, czy Ja zawsze muszę mieć takiego pecha! Robi się gorąco! Zaraz! Już wiem! Cieniste glonjutsu! Chłopaki, odwróćcie uwagę tych rozstrzelałych byków! Tak, tak jest! jest! Ej, co się stało? Dlaczego wróciliście? Przecież mieliście się pozbyć tych byków! Zgadza się, ale jest ich coraz więcej! Nie mogliśmy ich zgubić! Po prostu świetnie! Dobra, uciekajmy! A to Naruto Uzumaki? Muszę się z wami pożegnać! Zosnąć się! Już nie wpuszczamy! Dzieciak umie wchodzić z hukiem. Głąb. Naruto! Jak zwykle spóźniony. Gamoń. Stary, ale bez nadzieja. Uh, uh, wiejemy, nie uwierzycie, ale w naszą stronę pędzi stado rozwścieczonych byków. Co? Masz rację, nie wierzę ci. Poważnie. Biegną ich tutaj setki, a nawet tysiące.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 Dobra Hinata, chcesz zobaczyć jak walczę? To patrz jak powalam tego głąba! Twierdzi, że nie można zmienić ludzkiego przeznaczenia i że nasz los znany jest już od chwili narodzin. Niezłe brednie! Jestem pewny, że ludzie mogą się zmieniać. Pokonam go i udowodnię to. W następnym odcinku Byakugan kontra Cieniste Klon Zobaczysz, zwycięży choćby nie wiem co! Cieniste Klon И уж